Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór, dobry wieczór. Kuba Sadowski odpowiedzialny za realizację programu, który Marek Toruł tak pięknie przedstawił jako magazyn muzyczny, a dzisiaj przez najbliższą godzinę będą z wami... Wojtek Moliński ...oraz Edgar Hein. I będziemy mieli dla was całkiem spory przekrój muzyczny. Oj, tak. No myślę, że pełen wachlarz. Jeżeli ktoś by się spodziewał, że ta artystka, e, którą za chwileczkę zagramy, będzie w jednej audycji z, nie wiem, metalowcami. Nie, nie, nie wiem, jak ich nazwać, tych, co hamują... No to tak, ja myślę, że trasz. Chyba, no, chyba chyba tak. no, ale nie, nie wyprzedzajmy mhm. faktów, ponieważ chyba... O ile wczoraj robił Williams, zdominował przekaz i to bez dwóch zdań my do tego tematu wrócimy, bo Bitter sweet naprawdę uderzył, chociaż dzisiaj na poranku Jagoda Łotocka, realizatorka lat 20 w tym roku. Mhm. Kim jest Robi Williams? Kto to jest w ogóle? Kto to jest? Ale man. <laughs> Lena Florence, and The Machine, która wraca na Openera po latach, to już na pewno by tak nie zareagowała. A faktycznie Florence Welsh 1 lipca zaprezentuje się na jeszcze najsłynniejszym polskim festiwalu, ale ten poznański już chyba nie tak pomalutku, ale bardzo szybko depcze po piętach. What to do with life I'd already had a sip So I reasoned I was drunk of Men od Florence and the Machine, no ten utwór chyba na pewno będzie rozbrzmiewał podczas jej koncertu 1 lipca na Openerze. No zdecydowanie, jeden z kiciorów. Słyszałem, że jesteś fanem. Ja? No. Bardzo. A, bardzo. A nie? E, no tak. No tak. Wymienię dobrze. ci nawet takie, takie numery, na przykład jak What Kind of Man. Tak. I ten drugi, który mi poleciał właśnie z kołowy. Open Air, tegoroczna edycja ogłoszona już dawno. Ogłoszony zostało kolejny headliner, bo tak należy nazwać. Florence and the Machine, XX, także Calvin Harris, Nick Cave and the Bad States, The Cure, e, Avi, e, Matt Behringer, David Byrne. To wszystko ci artyści, których będziecie mogli usłyszeć w w tegorocznej edycji festiwalu, pomiędzy 1 a 4 dnia lipca, bo wtedy to na lotnisko Gdynia Kosakowo w Gdyni odbywać się będzie Open Air, ale my mamy swoje festiwale, na które zapraszamy. Tak. <laughs> Przepraszam, mamy. wrzuciłem Ciebie mamy na minę Mamy swoje festiwale, wrzuciłeś mnie teraz na minę y, Bo nie wiem, czy my mamy A, nie no, powiedzą o tym poznańskim No tak, jak najbardziej, albo albowiem... O no tym poznańskim Soj, Po pierwsze Next Fest już za chwilę Od dzisiaj, za dwa tygodnie tak, To jest. jest pierwsza rzecz Druga rzecz, którą możemy już Wam powiedzieć Ja dzisiaj na poranku zapowiadałem A dzisiaj już możemy powiedzieć Że naprawdę będziemy mieli perełeczki dla Was Podczas tegorocznej edycji Bo po pierwsze będzie studio festiwalowe Po raz kolejny tak. Więc będziecie mogli przyjść i zobaczyć Jak się robi radio A na dodatek jeszcze na dzień przed no tego jeszcze nie mogę głośno powiedzieć, ale będzie... Usłyszycie głos dawno niesłyszany i audycja będzie... Ach, już nie powiem więcej, bo się wygadam. Ale mogę <laughs> powiedzieć, że mamy dla was konkurs i do wygrania karnety na, na tegoroczną edycję. Kolejna odsłona konkursu aferowego i możecie faktycznie wygrać dwie... Dwa karnety, to znaczy dwie jeden... Dwie pojedyncze wejścióweczki. O, tak lepiej, bo dwa to by wyszło, że ktoś później będzie miał pretensje, że dostałem jeden, No Edgar mówił, że dwa. Dla jednej osoby, Dla, Dla jednej no osoby. tak, no bo no, mogłoby dojść do takiego nieporozumienia. Więc Wojtek tutaj ratuje sytuację, to konkurs długoterminowy, my go dzisiaj nie rozwiążemy, my będziemy go rozwiązywać w przyszłym tygodniu na franku, nasłuchujcie, tymczasem co musicie zrobić, żeby wygrać tenże karnet. Podajcie kochani jednego mało znanego artystę z tegorocznego festiwalu, którego twoim zdaniem, waszym zdaniem wszyscy będą słuchać za rok i uzasadnijcie dlaczego. Te smsy wysyłajcie pod numer 7248 i w treści afera.next wasze imię i nazwisko, to jest ważne. Nawet nie wiesz jak często przychodzą smsy bez imienia i nazwiska. I później jest problem. No bo... te, te, wtedy rozdawnictwo. To, to też jest rozdawnictwo. To też no jest tak. rozdawnictwo. 7248-afera.next, wasze imię i nazwisko. I odpowiedź na pytanie, które przypomni Wojciech. Podajcie jednego, mało znanego artystę z tegorocznego festiwalu, który waszym zdaniem wszyscy będą słuchać za rok i uzasadnijcie, dlaczego tak myślicie. To uzasadnienie jest bardzo ważne, koszty wiadomości to 2,46 zł. Tego typa, który będzie grał w tym roku, to chyba wszyscy znają, co teraz zagramy, tak mi się wydaje. Chyba wszyscy znają i słuchajcie, skoro to jest poznański festiwal, no to nie możemy zagrać nikogo innego jak naszego kochanego Peje. Thank you. Ten rap się nie nudzi Czas się odbudzić By wyjaśnić co trzeba Dla moich gra poklewa Trochę piachu ich nie ma Znów się odzywam Gdyż zachodzi potrzeba Popowe, popierdułki Które emitują radia Tak jak oni skońcy Ode mnie dla nich pogada Nadal mamy kwarta Nadal sprzyja nam karta Rekami w To nie sprzedać się dla kasy I mnóstwo pracy To studia, ulice Niebezpieczne życie Znam je żadne odkrycie Dzisiaj na picie Otwarcie, nie skrycie Opowiadam to Zaledry, za Zaledry przeżycie za są to starsza nie nadążam, by no to masz Nadal jest aktor, kocham nienawidzę Zobacz, nie będę się kamować Za cenę popularności Zero populizmu, raczej duży proces złości Jesteśmy chłopcy prości, tak czekają żałości Duży niedorośli, nawet nam do pieniędzy i dla ludzi i tych miejsc których Zdarza się prydzić nie po to by mieć Dziś mówię cześć każdemu kto zasłużył Każdemu co nie stłużył, który dobrze mi wróżył Podczas niejednej burzy podał pomocą dłonia nie celował mi skroń, więc Boże wszystkich nas chron. Nawet jeśli rzadko proszę, jak pewne nadzieje niosę I dzisiaj dołożę do tego moje trzy grosze Wiesz co się liczy? Szacunek ludzi ulicy! Peda engleska! Dlatego zostaje zniczy. Wiesz co się liczy? Szacunek ludzi ulicy! Dla was rabu ćwiczy! No dla całej miski dziczy! jest co ulicy Wiesz co się liczy Wiesz co, co się liczy, yes, yes, co się liczy? Zatem rządzi mafia, to do mnie nie trafia Bo po drugiej stronie barykady ziomek będzie lepiej I ten co klepie biedę, szybko znajdzie tu robotę Ja byś kołotek, która z psami w komitywie tak groźnie okiem łypie, bo się naoglądał filmów Ty Benny Black O'Gląsu szybko rzucę cię z ringu Dziś na dopingu nawiar, testosteronu Zrawdziwy rap dla ulic, aż do samego zgonu Dosłownie powtarzam się, porażkami nie zrażam Sukces artystyczny, a wróć bez komentarza Po recenzja mnie wystawi, każdy każde podwórko, Każdy winkiel i tak długo, życie kręci się jak winy na obroty to wrzucimy Szacunek dla tych ludzi, którzy musieli się trudzić, żeby wyjść na powierzchnię. Poczuć powietrze sześnie. Spokojny sen, rodzinne życie bez cen I przyjaźnie bez cien, co sobie wszystko cenię. Broń tego cieniem, w bi w cenie. Poznania miasto cielne, to jedyne dla mnie miejsce. Pieprze, groteskę, jak instytucje miejskie. Społeczeństwo, co nie chce, zmiany na lepsze. Wyrastając konfidencje, na nic was nie będzie stać. Umiecie tylko dać, żeby na A tu trzeba se ułożyć powolutku, plan następny. Jak lą, pieprze, ból, RAP trzeba być Dzielny. Wiesz co się liczy? Szacunek ludzi ulicy Pedoekleska Tego Dlatego zostajesz liczy Wiesz co się liczy? Szacunek ludzi ulicy Dla was Prawo się tu celi W pewnym sensie mój styl sens życia To jest wciąż ten sam nielegal Bo ja wiem kto się tu sprzedał Tytułował się kolega I za bifem tak to idzie Chociaż twórczość nie na Nie lubiano kiedyś życia, Jak w Stanach żadach pisa A ty jeśli ktoś mnie skryśli Maju wali Mówię jeśli Będę niczym w Najgorszy jak Joe Pessy. Nawet bezperajny, tylko ja adrenalina Nikt nie zatrzyma furiata Znów zatrzyma miasto, nas zatrzyma miasto, które ma klimat Plus styl i klasa, kasa Miasto zaprasza, sukip też pierwsza klasa Tak jak siostry Williams, w co stanowię temat prawdą Na tym małpiej osiedlu Jest Jednak raz, mieli świat na przestrzeni tych lat I co każdego z nas, dziś jestem z tego raz Tylko słowa prawdziwe, bo frajer na fałszywe Nie opres tej kariery, obi przez jakąś krzywę Styl miejski nie wieś kacki. Wiem, że jestem chacki Na ulicy nie wyłapię Zawsze nie kumasz mojej, chcę więcej, nadal z tego śmiej. Nie jestem słodziutki niczym rappy fortej. Uliczna sława, która dumą napawa, od charakternych prawa, a krytyka od gamoni. Czas ich rozgonić, i wracają do zaklub. Na wsie niech nie robią, obcechu naszemu miastu. Czy znów mi mówisz, tak nie można wiesz, ku Jeśli nie my tych leszczy, tak to kto zwróci honor miastu. Wiesz, co się liczy? Czasunek ludzi ulicy. Pedo engrecka, tego zostaje niczym Wiesz co się liczy, racunek ludzi ulicy, dla was ram ćwiczy, dla całej miejskiej dziczy, wiesz co się liczy, ratunek ludzi ulicy, wiesz co się liczy, wiesz, wiesz co się liczy. Wiesz co się liczy, panie Wojciechu, a wiesz co będzie się uliczyło już za dwa tygodnie w Poznaniu? Już za dwa tygodnie w Poznaniu będą się liczyć tylko najlepsze zespoły. No i to jest dobra odpowiedź. Siadaj 3+. Plus. E... <śmiech> Dobrze, <śmiech> że nie na szynach. <śmiech> szy Słuchaj, zawsze na studiach mówiłem, że 3 na szynach to jest najlepsza ocena. Bo uczyłeś się dokładnie tyle, ile było potrzeba Tak jest, nie? No. nie za mało, nie za dużo dokładnie. Sam raz. nie za mało, nie za dużo A w sam raz to, to jaki jest koszt SMS-a, 2,46 zł A to jest koszt SMS-a wysłanego Pod numer 7248 I przez najbliższe dni będziemy czekali na Odpowiedzi wasze na pytanie Konkursowe dotyczące wejściówek na Tegoroczną edycję NextFesta A pytanie konkursowe to przypominamy Podajcie jednego mało znanego artystę Z tegorocznego festiwalu Który waszym zdaniem wszyscy będą słuchać za rok uzasadnijcie dlaczego i wpiszcie koniecznie swoje imię i nazwisko a jeszcze wcześniej afera.next imię i nazwisko odpowiedź na pytanie wszystko powiedzieliśmy to co przechodzimy do tego punktu programu tak jest kochani a jak Płyta. Płyta. Płyta. Płyta. Czy ja dobrze kojarzę, że Penta to jest 7? Tak. Tak. Czyli penta? Penthouse to nie przypadek. <grym> <grym> tak, za magazyn muzyczny dzisiaj. <grym> Ej, drugi album za to, więc słuchaj. Sumie... nie 5? Pięć? 5, pięć? no właśnie. Penta pięć. Pęta to 5, Kuba nam. Chemia, dziwa. panie garze, 12. Proszę pana, ja chemię <grym> ostatni raz miałem 19 lat temu. No, a pierwiastki? No co pierwiastki? A to też pierwiastki? A to matematyka? Nie jest na matematykę. Matematykę. No, no chodzi o to, że masz kalkulator. No. No, no to mam kalkulator. Poza tym ja kończyłem podstawówkę, a nie matematykę, więc proszę mi tutaj nie inputować. Drugi album grupy Penthouse, Somewhere A New Moon, to on został albumem tygodnia w naszym radiu. Tak jest... Y to drugi album Penthouse, Summer and New Moon i na tym albumie możecie usłyszeć wpływy i brzmienia takie jak Dark Funk, Brooklyn Soul, fragmenty afrobitu czy nawet zahaczające brzmienia o blusa. Skazani na bluesa? Czyżby. Czyżby? Czyżby tak, czyżby nie. Ten for way fire, teraz na naszej antenie. No i posłuchajcie, a później już polecimy z tematem. Nie. Ale nam się nastrojowo zrobiło, co nie? Cudownie. Światło wyłączone u Kuby, światło wyłączone u nas. Nie chyba świeczki, No świeczki by się przydały Ja trochę świecę głupizną Ale, ale, ale to chyba jednak za mało Penthouse, Somewhere in moon To jest y, drugi album tegoż zespołu I jest to album tygodnia w Radio Afera My kolejny utwór usłyszeliśmy I teraz nie popełnię tego błędu co na poranku Jeszcze jutro po godzinie 8 Kalina wam zaprezentuje jeszcze jeden utwór I chyba redaktor Budner po godzinie 19 A my już teraz zmienimy nieco klimat Zmienimy delikatnie klimat i porozmawiamy o zbliżającym się też wielkimi krokami innym festiwalu na północy Polski, czyli Mystic Festival. No i niespodzianką nie będzie, że gwiazdą 5 czerwca będzie Black Label Society na jednej ze scen, ale dopiero od niedawna możemy posłuchać całego albumu ekipy Zaka Wilda. No i tak w zasadzie nie wiem, czy wiesz, przed Black Label Society gra Down. Kojarzysz Downa z tak. Filem Manzelmo? Tak. Czy twoim zdaniem Down powinien grać po nich, czy przed nimi? Wy sensie mi się wydaje, że po pierwsze Jarek Szubrych na pewno to najlepiej ułożył, jak było to możliwe. Aha. <grych> A po drugie... Nie wiem. Nie wiem, bo ja mam ten problem, bo że ja też, nie byłem na mistiku. No. I, i, I jednak troszeczkę, kiedy się układa te cegiełki na festiwalu, to mm -hmm. nieraz się robi troszeczkę na przekór Nie no tak, G generalnie myślę, że, że, że ekipa Zaka jest większa po prostu Ja mm. po prostu tak myślę, że u mnie, u mnie troszeczkę gra sentymencik do Dauna i tych brzmień Bo muszę przyznać, że co do Black Label Society ja jakoś nie byłem nigdy jakoś wybitnym fanem. Mm -hmm. Co prawda y, takie utwory jak Industrial ale to zakład solowo wydawał dla, dla swojego utraconego przyjaciela z Pantery. Y, no ale Black Label dla mnie było troszeczkę ślamazarny. Czasem Aha. i kiedyś miałem takie odczucia. Ale ostatnia ale najnowsza... Ale dlaczego znaczy to pór, ślamazarność polegała? Bo to mnie strasznie ciekawe. Wiesz co? Szczerze mówiąc, no. to myślę, że, że ja traktowałem jakieś 15 lat temu muzyka Black Label Society jako muzę dla dziadów. A chyba po prostu dziadzieje. I dlatego mi się zaczęli no, podobać. Właśnie. Na, tym to, na tym to chyba polega. Słuchajcie, z najnowszej płyty Black Label Society specjalnie dla was utwór Broken and Blind. Black Label Society, których będziecie mogli zobaczyć promujących swoją najnowszą płytę i największe hity za Kawhilda już 5 czerwca na Mystic Festiwalu. Wybierasz się? Tak. Eee, służbowo czy prywatnie? Eee, I służbowo i prywatnie. Będę tam już od środy i chyba zostanę do soboty. Wiesz co, ja w ogóle tak się zastanawiam. Może ja też bym jakoś znalazł termin, żeby tam się wybrać. Znajdź. No wiedźmy, jedźmy. jedźmy. jedźmy, jedźmy. No cóż, to już będzie dużo festiwali w takim razie No i, i, i to nie jedyny, który nas czeka tego nadchodzącego gorącego lata Oj, będzie się działo, ale teraz może właśnie Jak już mówiłeś o gorącym lecie, to przejdziemy do schładzania się Chociaż muzyka bardzo gorąca <grytanie> Muzyka y, bardzo gorąca, a schłodzić oczywiście możemy się wodą I wcale nie chodzi o H2O, wystarczy kropla wody A o... H2O, czyli ekipę Tobiego Morsa. One life, one chance. To, czyli legenda nowojorskiego hardkoru, hardcore punka Choć już od wielu, wielu lat Topi Mors mieszka na zachodnim wybrzeżu. O, ale tutaj oszukista. O, oszukista, wdala, że... ale Nowy Jork w sercu tak zawsze powtarza. Ja w ogóle niezwykle szanuję h nie tylko za muzykę, ale w sumie tu trafiłeś, bo mi ostatnio się przypomniało, bo całkiem niedawno była rocznica śmierci jednej z najważniejszych postaci z kolei dla poznańskiego hardkora, czyli tak, Stupa. Tak. E, I kiedy była cała Akcja Stupid Cancer e, i starano się pomóc Stupowi. Niesamowita mm -hmm. mobilizacja środowiska hardkorowego. To tam również właśnie ekipa z H2O. Oni tam nagrywali dla niego, wyszli ze sceny i żeby tam ludzie skandowali dla, dla Stółpa. Ja do teraz mam czary, jak sobie to przypomnę. Nie? Jest to no, e, koncerty organizowane przez Stupa były totalnie wyjątkowe przez to, że on był wyjątkowy. Tak, tak. E, I H2O również w moim serduszku się zapisało i fun fact, Wśród kilku moich dziarek to jest jedyna, jaka jest zespołowa i na nogach mam właśnie wydzierane One Life, One Chance, dlatego też ten numer jest dla mnie całkiem szczególnie ważny. A z jakiej okazji my w ogóle zagraliśmy h 2 i dlaczego zaraz zagramy CF98, panie kolego, bo tutaj zestawienie takie, e, rzekłbym, bardzo energetyczne jeżeli ktoś siedział i przysypiał, to już przestał przysypiać i sądzę, że także przestał siedzieć. A jak ktoś prowadził auto, to pewnie troszeczkę przyspieszył, mamy nadzieję, że... Mieszcząc się w przepisach. A jeżeli e... się nie zmieścił, to my nie jesteśmy odpowiedzialni za mandaty. Dokładnie, dokładnie. Kochani, tak. płać. Płac, płac. Dorosłość płac. to jest odpowiedzialność, a odpowiedzialność to jest, tak, kiedy rano się wstaje. E, słuchajcie, H2O. E, już 4 sierpnia, czyli za jakieś 4 miesiące, e, za gości w Poznaniu na jedynym koncercie w Polsce organizowanym przez Viniary Bookings w dwóch progach a przed nimi pojawi się CF98 oraz Meatballs A, no to faktycznie Meatballsi też będą Meatballsi również Grali u nas wągrowcu, nie? Ekipa Adasia, pozdrawiamy serdecznie No, ten to w ogóle, ja nie wiem w wielu zespołach on gra No I jeszcze solowe gdzieś tam chyba rzeczy, nie? Czy tak to tak. <coughs> ta chyba to jest solowy projekt Adama. I oni w dwóch progach, prawda? Dwa progi, tak jest 4 sierpnia 2026 roku A tymczasem 1993 To jest nazwa kawałka grupy CF98 W ogóle jak ten album, Stupid Punk, tobie siadł? Ja, ja jestem fanem no jest to totalnie. To od początku do końca same hity. I też myślę, że produkcja jest totalnie światowa. Jeśli chodzi o polską scenę pop-punka, to ona w ogóle nie jest zbyt duża. Ale cf -y to są reprezentanci OG. Najstarszy chyba tak prężnie działający pop-punkowy zespół w Polsce. No i klasa światowa. Absolutnie. Plus Promocja tej płyty, wypuszczana praktycznie, chyba w co, prawie w całości singlami, tak. przez parę miesięcy, no zrobił robotę i, i cefy rosną w siłę cały czas niezmiennie. Byłem na ich koncercie pod Minogą, kiedy grali z Wiśnioszą mm -hmm. e, na trasie i teraz coś mi się wydaje, że 4 sierpnia to już będzie po Woodstocku, no? Tak, tak. tak, po polem roku, przepraszam, yy, no, przepraszam, po, bo tu po zaraz roku. gromy na mnie spadną Do, Nie sprawdzajmy, po prostu Ale to jest chyba w tygodniu, wiesz? To będzie ten tydzień po polendroku roku właśnie w takim razie To coś sądzę, że także się wybiorę To co, yy, wybieramy się ze wschodniego wybrzeża, wybieramy yy, z zachodniego wybrzeża Zachodniego wybrzeża, yy, przenosimy się na południe Polski Do Krakowa na jej wspaniały głos. No ale jest wyjątkowy ten głos, co? No jest. Ja w ogóle bym w życiu nie powiedział... Że Karolina z tą swoją energią Z tą swoją świeżością w głosie mm -hmm. i, i że, że, No właśnie, że ona już jest tyle lat na scenie Co nie? A, absolutnie, w ogóle ja uważam, że oni Brzmią, brzmią, brzmią za... jakby właśnie zdali maturę I poszli grać koncert I Tak, w 2003 roku gdzieś tak. w Pensylwanii tak, to, to, jest, tak. to jest właśnie ten, ten vibe Wielki szacun dla CF-ów I to jest bardzo dobry wybór Że to właśnie oni i midbolsi Będą supportować H2O Bo jestem przekonany, że publiczność poznańska doceni i wszyscy będziemy tam tak na spoceni pewno. w dwóch progach na tym koncercie, ale to też jest bardzo e, pozytywna rzecz jeżeli o tym Ja już myślę, chodzi. że dobór miejscówki jest w ogóle genialny pod klimat tego koncertu, który się szykuje. Tak, tak, tak, tak. Wiesz co, na medbolu ty byłeś w ubiegłym roku? Owszem. I my się nie spotkaliśmy chyba, nie? Czy spotkaliśmy? Spotkaliśmy, spotkaliśmy się. Z Globim się nie spotkałem z basistą yy, hospitala. Mm, i, I tak, nie? To ma coś w sobie, nie? Ja w ogóle od razu w podkoszulce jechałem. A byłeś nie? na terrorze? W dwóch progach? Byłem. A pamiętasz, co tam się stało? Pamiętam, bo wyszedłem w pewne miejsce, tam żeby yy, wiadomo, Poddychać. to zadymione takie miejsce yy, i nagle patrzę <laughs> że już pod terrorze. Ale ja tam na ten Foldów wtedy przyszedłem. Ten foldzi super powrót wtedy no, zaliczył. I ja naprawdę wszyscy się ze mnie śmiali. Wszyscy, jest, terror, torem, dajcie spokój, ja no, ten Foldów idę. Wszyscy na mnie to y, Dobrze, y, kiedyś ten koncert? 4 sierpnia, 4 sierpnia, to jest wtorek sprawdziłem. A tymczasem teraz, drodzy słuchacze, mamy dla was informację. Informację, która wczoraj, kiedy obiegła świat, to co niektórzy stwierdzili, tu się puknijcie, jest 1 kwietnia, to jest niemożliwe to nie ma opcji, żeby to było tak właśnie, jak zostało powiedziane, albowiem Bitter Sweet Festival ogłosił kolejnych headlinerów, a przypomnijmy, że już do tej pory artyści, którzy zostali ogłoszeni to chociażby y, Gorillas, 21 One Pilots, Major Lazer, Lord, y, y, Ashniko, Becky Hill, Chad Faker, Giantrox, y, y, Fateless, y, naprawdę, Paul Kalkbrenner, legenda, przy, jeżeli chodzi o elektronikę, y, to model, który swego czasu bardzo lubił do poznania przejeżdżać. Y, no i Bitter Sweet stwierdził, Dobra, rozbijamy banki i zaprosimy do bank wam. został rozbity, totalnie. Robbie Williams. My powinniśmy od tego zacząć, ale to już było wczoraj ogłoszone, więc ja jestem przekonany, że od tego magazyn muzyczny rozpoczęto wczoraj, ale nie wyobrażałem sobie, żeby dzisiaj Robiego nie zagrać. No, nie może zabraknąć a liczby Robiego na Spotify po tylu latach, artysta z tak długim stażem. A y, odtworzenia w liczbie 740 milionów, 564 miliony i to są pojedyncze utwory, kochani. Sztos. Sztosik, sztosik, sztosik, sztosik. I jeden z takich sztosików teraz wam zaprezentujemy. Tak z Wojtkiem przed audycją, tak, który kawałek, nie? I tak włączyliśmy i takie czujesz to. To, to, to, to, to, to. Czujesz. Czujesz. Czujesz.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 Dead. That's why I keep on running Before I arrived I can see myself coming I just wanna feel real love Feel the home that I live in Cause I got too much life Running through my veins Robi Williams, Sweet Festival, to on zaprezentuje się 15 dnia sierpnia, czyli ostatniego dnia festiwalu tegorocznego, bo 13 mm -hmm. do 15 dnia sierpnia, y, to on, Gorillaz, 21 Pilots, Lord i Major Laser to są chyba tacy headlinerzy giganci, giganci naprawdę. Swoją drogą, wielki szacun dla Good Taste Production, y, bo y, ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale obserwuję, jak ta agencja rośnie od takiego tyci, tyci. Mm -hmm. bo, y, ja zacząłem z nimi współpracę w 2014 roku. Ok, 12 lat. 12 lat temu zacząłem z nimi współpracę przy festiwalu Akademia Gitary, które organizowali. I to był gdzieś tam ten level, a dzisiaj organizują festiwal, który tak naprawdę konkuruje z OpenRM o tytuł największego w No w aktualnie naszym kraju. To, są, to są chyba są Może jeszcze nie konkuruje, ale gdzieś tam? No nie, no kurczę, myślę, że śmiało można... Dobijać dobija. Pod, przy dobija. tej edycji tegorocznej no. to już poziom jest dobity. No nie, no to, i w ogóle w końcu Poznań wrócił na tę, wiesz... Na mapę, mapę po prostu w festiwali. Bo przecież posłucha, jaka tutaj była, a teraz tak jak sobie spojrzysz nawet, nie bo i koncertowo jedna, jedyna rzecz, której brakuje, rzecz jasna to jest ta hala na parę tysięcy ludzi, żeby można było zorganizować co niektóre, co niektóre gwiazdy europejskie I dlatego omija tak. Poznań. Chociaż kiedy rozmawiałem z jednym z Bukerów, powiedział mi wprost, Edgar, my naprawdę mamy bardzo blisko do Berlina. Mm -hmm. A ceny, wiesz, biletów czy czegokolwiek na koncerty, właśnie takie nieklubowe, tylko yy, do hali, czy w Poznaniu, wiesz, patrząc na ceny, jakie są w Warszawie, Wrocławiu, na, czy w Łodzi, mm -hmm. a na to, co jest w Berlinie, naprawdę tam nie ma dużej różnicy, szczerze mówiąc. A mówimy o najbogatszym. Może nie w najbogatszym mieście w Polsce, ale w najbogatszym regionie w Polsce. No czyli Wielkopolsce. I w Wielkopolsce. Oddajcie tej... nam arenę. To jest <laughs> też swoją drogą. Ja mam nadzieję, że magazyn reporterów yy, radia... Afera tak w poniedziałek o godzinie 20, że zajmą się tematem, no bo Jacek Jeśkowiak ostatnio powiedział, że chyba nie będą jednak remontować areny, tylko Wspaniałe, wybudują nową jest to halę. Nieba. Wszyscy są zaskoczeni. Wybudują, a, wybudują, nową, wybudują halę. nową halę, bo po latach przymiarek stwierdzili, że jednak nie będzie. Nie opłaca się remont, tylko będzie nowa, tylko będzie nowa na 5 tysięcy osób. Czyli to znowu... W miejscu areny? Nie, nie chcę teraz tutaj rzucać słów, które okay. mogą zostać wykorzystane przeciwko mnie o. Bo nie wiem do końca okay. Ale za to mogę wam powiedzieć, że Bittersweet to jedno Oczywiście robi Williams 15 sierpnia ostatniego dnia Trzydniowego festiwalu na terenie poznańskiej Cytadeli W Parku Cytadela A tymczasem już za dwa tygodnie startuje Fest I my mamy dla was karnety Karnety, które m, możecie wygrać nie dzisiaj Ale w ciągu najbliższych kilku dni Możecie wysłać SMS-y pod numer 7248 W treści ofera. Next Wasze imię i nazwisko, a także odpowiedź na pytanie, które brzmi, podaj jednego znanego artystę z tegorocznego festiwalu, którego twoim zdaniem wszyscy będą słuchać za rok, i uzasadnijcie, dlaczego tak myślicie. Bardzo mi się podoba, jak czytasz te, <śmiech> te, to pytanie w zupełnie inny sposób niż całą audycję. <śmiech> <śmiech> le, Taki lektor się włącza, się włącza. Bardzo Ej, dobrze. No jeszcze troszeczkę obniżę no, no dobrze, okej. Okay. Będziemy rywalizować <laughs> teraz. 2,46 zł e, za te karnety. Kuba Sadowski już na nas dziwnie patrzy, więc chyba przejdźmy do kolejnych punktów programu, które mamy dla was przygotowane. Okej, okay, no to o następnych koncertach. Nie na tak dużą skalę jak Bittersweet, ale równie wspaniałe wydarzenie, które czeka nas na samym początku lata, bo 22 czerwca również w Poznaniu w b 17 po roku nieobecności w Polsce wraca a day to remember. W zeszłym roku wydali płytę Pamiętasz? wspaniałą, hitową. Pamiętam, pamiętam. Pamiętasz ten dzień? Przepraszam. Zachowałem się jak wychowany na trójce teraz. Ale... Chciałem powiedzieć, że to były najlepsze dni mojego życia. Słuchaj, <duszelnie> w zeszłym roku W Warszawie i we Wrocławiu e Member zagrało dwa Duże klubowe koncerty I totalnie, szczerze, z ręką na sercu Przyznam, że wrocławski koncert Zostawił ogromny ślad I uważam, duże słowa Ale uważam, że jest to jeden To był jeden z najlepszych koncertów w życiu Jakie zaliczyłem Naprawdę, totalnie yy, I jaram się Przestraszliwie na fakt tego, że Wracają do Poznania i wracają Ze wspomnianym już wcześniej Madbolem oraz Dying Wish, których poznałem De facto w dwóch progach I zakochałem się W tym zespole 22 czerwca Same hity, po roku wraca Day to Remember, wraca Madball I'm to make that a double, double. Yeah, I to a Patron 102. It burned on the way down But after a couple, couple. Totalnie zabawowe, chłopaki, yy, i polecam każdemu z całego serca: wybierzcie się na koncert Eddy to Remember, bo to jest jedna wielka impreza z breakdownami. A wyjaśnij, czyli z czym? A czyli z takim, a takim nagłym zwolnieniem utworku, z ciężką gitarką i niskimi dźwiękami. Lekcja muzyki Pewnie... na 98 6. <laughs> Pewnie trochę z pokrzyczanym wokalem. Dobrze. Na, podczas następnego programu będziemy y, uczyć tańczyć. Do tego. <laughs> W końcu... Opisowo. No tylko. oczywiście, no przecież nie będziemy pokazywać. Mamy swoje lata, drodzy <laughs> słuchacze. Dobrze. Mm, a Day to Remember za nami, a ja jeszcze na sam koniec chciałbym was, drodzy słuchacze, zaprosić. Zaprosić, ponieważ będzie to rzecz wyjątkowa. Zespół Hospital. I magiczne. magiczna. Magiczna. Zespół Hospital znany tobie. Tak jest. Zespół Hospital, drodzy słuchacze. Jak dzisiaj rozmawiałem z Szymonem Siwierskim z Grupy Wieczornik, no takie... Jezu, to oni grają? Grają. I, I to, to i w jakim składzie? Grają? I to w jakim składzie, bo to jest wągrowiecki skład. <laughs> Aduś, czyli Adi Który swoją drogą miał urodziny? Niedawno, Niedawno. Niedawno. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego, najlepszego Aduś. E, Także Michał Bielawski Czyli wokalista i to są dwa stałe elementy Grupy Hospital, ale na basie Globi, Przemek tak zawód. Z Plastiku, także z Wągrowca Warszawy Tak, ale słuchajcie, obecnie z Wągrowca Warszawy To jest najlepszy wągrowiecki basista Warszawy. Albo z Warszawy Wągrowca O to, to jest całkiem... To się podoba, to dla mnie <głos> Jak już mówimy o Warszawie, to można w ten sposób Globi, którego Co starsi mogą kojarzyć z grupy Polak, Krusek i Niemiec, obecnie z zespołu Huta Plastiku Niegdyś z Adusiem W The grupie Reubers. The Reubers, tak, dokładnie I ten skład Ta trójka, to jest obecna grupa Hospital. i oni zapraszają na otwartą próbę Która odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 16 będzie, Będą grali nowy materiał Z albumu Polotym I mm -hmm. to będzie... Jedyna A gdzie, możliwość. Gdzie, ta gdzie ta próba? Ta próba, jest co, no właśnie, sala prób przy WSK. Stare zakłady WSK tak na Starołynie, tam sobie znajdziecie szczegóły na stronie wydarzenia, ponieważ stronie wydarzenia, również informacja o tym, że jeżeli nie będziecie mogli dotrzeć na salę prób, to będziecie mogli włączyć Radio Afera. Bo będziemy tę, tę, tę otwartą próbę będziemy transmitować na naszej antenie, więc nie wyobrażam sobie, żebyście, jeżeli nie będziecie mogli dotrzeć, to że nie włączycie o godzinie 16 audycji Polski Punkt Słyszenia. Mikołaj Olejnicki wspaniałomyślnie oddał, przekazał swoją godzinę na rzecz tego, żeby Polski Punkt Słyszenia został opanowany przez grupę HOSPITAL. Także zapraszamy. Oj, będzie polotane. Będzie, no, no to, to będzie magia, no wyobraźcie sobie, że, że nie wychodzicie z domu, a jesteście na próbie zespołu, na żywo. No to salka prób ma ten swój vibe taki, nie? No ma. Jak ja bym nie wyszedł, bo ja tam będę. E, Oblejcie czymś na zasłony na oknach. <głosy> Wytłaczankami sobie wyłóż ten ściany. Wytłaczankami? Dobrze powiedziałem? Dobrze Wytłaczankami, tak no, A w wejściu wysypcie y, jakieś y, stare papierosy yy, Tak, i jeszcze do tego parę innych zapachów Bo na <laughs> wielu wszelkach prób tak to wygląda yy, Kochamy, mua, ściskamy y, Globiego Adusia i, i Michała Hospital Poloty Zupełnie nowy materiał Michał już od dawna Kiedy tylko mnie widzi Edgar to będzie taka płyta, że I to będzie taka płyta Bo Globie i Aduś tak samo mówią I Michał tak mówi Ja im wierzę, bo oni jeszcze nigdy mnie nie zawiedli Jeżeli chodzi o muzykę ja myślę, że w ogóle fakt tego, że Globi y, dołączył do chłopaków teraz, to to jest po prostu energia plus 500 tysięcy. No. Ja jeszcze raz powtórzę, Adusi i Globi grali w zespole The Roybers takim hardcore ojowym zespole z, w latach 90. w Wągrowcu. No ale dobrze, 12 kwietnia, godzina 16, Polski Punkt Słyszenia, otwarta próba, hospital Poloty. Możecie przyjść na próbę, możecie posłuchać w radiu szczegóły na stronie wydarzenia. My się żegnamy już na dziś to wszystko. Kuba Sadowski odpowiedzialny za realizację. Ekipa Neverlandu już tam pomalutko się szykuje do abordażu naszego studia. A my dziękujemy, Wojtek Muliński. Edgar Hein. I do usłyszenia, miejmy nadzieję jak najszybciej. A ja standardowo powiem po swojemu. Do usłyszenia. Siema. Cześć. Cześć.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 Każdy czwartek o godzinie dwudziestej drugiej. są pase. My mamy silniki odrzutowe. O